Będę mówił wolno i mam nadzieję, że da się mnie rozumieć. To wychowałem się w Stanach. Mój dziadek w Michigan zakładał kilka zbory, takie zbory jak wolnych chrześcijan, braterskich i moja mama wychowała się w rodzinie bardzo katolickim. To oni poznali się w liceum i jak moja mama nawróciła się, to jej rodzice wyrzucili jej z domu i przez wiele lat nie mieli z nią żadnej relacji z powodu tego, że wyszła z kościoła katolickiego. Więc ja urodziłem się w takim domu, że moi rodzice byli bardzo zaangażowani w życiu zboru. Na początku zbór wolnych chrześcijan i potem w zborze baptystycznym i miałem pragnienie, aby stać się pastorem, czy w jakiś sposób dzielić się ewangelią z tymi osobami, którzy nie mają relacji z Bogiem. I po liceum, a, <śmiech> będąc w takim seminarium, które przygotował młodych mężczyzn do służby w kościele, to grałem w drużynie piłkę nożna. I tam w drużynie był młody Polak, Robert Culik. Robert jest pastorem w Krakowie teraz. Ale w wielu rozmowach z Robertem on mi powiedział to czemu chcesz być pastorem tutaj w Stanach, gdzie mnóstwo są różne szkoły biblijne i kościoły zdrowy i u mnie w Polsce jest ogromna potrzeba. Wiele są miast, w którym nie ma ani jednego zboru. I miałem wtedy chyba 18 lat, lub 19. I, i myślałem: To ja nie posiadam ani domu, ani samochodu. Nie mam żona, nie mam dzieci. Nie ma, nie ma powodu, żebym nie przeprowadził się do tej Polski, jeżeli naprawdę jest taka ogromna potrzeba tam. I Bóg zaczynał działać w moim sercu, więc to był rok 95. W roku 98 byłem w Polsce przez dwa miesiące i po tych dwóch miesiącach wróciłem do Stanów z takim przekonaniem, że chciałbym jak najszybciej wrócić do Polski i starać się zakładać zbory, w tych miastach, gdzie ich nie ma, więc w tych trzech latach, jak byłem w Stanach, od 1998 do 2001, to ożeniłem się i mieliśmy nasza pierwsza córka, już urodziła się i na wiosnę roku 2001 przeprowadziliśmy się do Polski razem z tym Robertem, moim przyjacielem i razem założyliśmy zbór w Krakowie. Mieszkałem w Krakowie przez i 3,5 lata i w roku 2004 przeprowadziliśmy się do Szedlec, gdzie mieszkamy teraz i tam zaczynaliśmy praca, zakładanie zboru w Szelcach, gdzie jestem pastorem, jestem jeden z trzech starszych zborów i w tej chwili, Fábio Bogu, mamy 42 członków w zboży w Szelcach. Mamy mała placówka w Łukowie. Tam jest osiem tam jest osób. Jeżeli wszyscy są, wszyscy są obecni na nabożeństwie, nie jest tak, że wszyscy są obecni, więc często są trzy lub cztery osoby na nabożeństwie tam w Łukowie. I w niedzielę wygląda tak, że mamy nabożeństwo rano w Szelcach i po południu o 15 tam w Łukowie. Mam trzy córki. A najstarsza, już uczy się, jest na koledziu w Stanach i w tym roku moja druga córka skończy liceum i na jaszeń w tym roku ona też będzie przeprowadziła się do Stanów, więc my będziemy tutaj w Polsce z tą najmłodszą córką, która w tym roku jest w ósmej klasie i jestem pierwszy raz wśród was i bardzo się cieszę, że, że mogę być. Dziękuję.